Wszystkie spotkania. Program społecznościowy Wolnych Mediów. Witam wszystkich w ten piękny dzień, 19 czerwca w ten piękny dzień, 19 czerwca 2010. Festiwal filmów kontrowersyjnych pod tytułem Koniec manipulacji, świadomy wybór Wspaniała inicjatywa naszych znajomych z David Ike z forum David Ike'a Od dziewiątej do 19 do późnego wieczora filmy, wykłady na najciekawsze tematy które w codziennej prasie i w mediach nie mają szansy się ukazać Świetna robota i mam nadzieję, że będzie super, super, super spotkanie, super festiwal Myślę, że od, odwalamy kawał dobrej roboty tutaj Uśmiadamianiu ludzi, nie? Stefan? Dobra. To idziemy. Wchodzimy. Jo. Właśnie stoimy przed salą, gdzie odbywają się wykłady i filmy. Mam pytanie: co Pana sprowadziło tutaj na ten festiwal? Chęć poznania nowych ludzi i no, może perspektywy jakichś nowych możliwości walki, właśnie można powiedzieć, z nowym porządkiem świata. A czy Od jakiego czasu Pan Cię interesuje tą tematyką? Czy te jest pierwsze spotkanie tego typu, czy już przesiedli? Nie, nie. Byłem na spotkaniu na jesieni w Warszawie. Było organizowane spotkanie przez Fundację FNBG, na które był zaproszona Jane Burgermeister. Tutaj na jednym z filmów były nawet fragmenty z tego. I dr Werkerk. Tylko, że oni się zajmowali sensu stricte kodeksem alimentarius i szczepionkami. Przede wszystkim nie było tak rozstrzygnięty. Nie był ten temat tak... Perspektywicznie rozszerzony. Tak, by Pan miał powiedzieć od siebie, jak Pan by widział tą strategię w cudzysłowie walki czy przeciwdziałania nim? Jak, jak Pan widzi z własnej perspektywy? Strategia, przede wszystkim tak to nazywam kolokwialnie, ewangelizacja społeczeństwa. Mówienie w każdym możliwym miejscu, czasie i każdej napotkanej osobie, mimo prześmiewszych wykrętów, mimo ignorancji wszechobecnej, mówienie ludziom o tym raz, dwa, pięć, dziesięć, sto do skutku uświadamiać ludzi. Jakie A jakie wrażenia do tej pory? na no, Bardzo pozytywne. Bo, pozytywne. Bardzo się cieszę, że Dzięki tu jestem i, i bardzo z wielkim zainteresowaniem słuchałem. A jeśli chodziło mi o tą historię w pigułce chociażby, to żeby ludzie wiedzieli, że te same rodziny i dłubały przy rewolucji francuskiej i przy październikowej i zjazd w 1896 roku i dojście Hitlera do władzy i tak dalej, i tak dalej. No, temat rzeka że to nie jest przypadek, że oni się nie wzięli tak nagle 30 lat temu i zaspadli na jakiś pomysł, tylko że to jest konsekwentne dążenie przez setki lat do, do założonego celu. To no, ja każdy miał swój wycinek, więc może gdybym Jasne. miał więcej czasu, to bym to pokazał. <gry> Ale czyli wrażenie pozytywne, tak? Tak. Dobra, to dziękuję. Dziękuję bardzo. Powiem tak, że ten wykład który był dokumentem troszkę mnie wybił poza to, co do tej pory myślałem i. Znaczy? Myślę, że będę miał sporo do, do, do czytania i to sporo do, do, do, do szukania. Czyli co, dowiedziałeś się czegoś nowego? Tak, czegoś nowego i jakiś co? nowy wgląd mi do głowy. I chcę po prostu zgłębić na, na, na większym poziomie to, co powiedziałeś. To się udało, nie? Możesz no, powiedzieć, kto to, to powiedział, kto miał ten wykład. Ja. Dobre, tak. A powiedz mi, w jakim aspekcie m, widziałeś coś, a teraz się dowiedziałeś coś nowego? Jakich przykład? Mi, że miałem tą wiedzę, co powiedziałeś dość rozmytą, natomiast w tym momencie idąc sobie sprawę, że potrzebuję, żeby ona była już konkretna, żebym ją poczuł głębiej. I ty, Wydaje mi się, że Ty pokazałeś, że ją czujesz i przeszło na mnie. i Wydaje mi się, że też Słyszymy? to jest kolejny etap <grym> dla mnie. No super, czyli zyskałeś jedną stronę coś na No zdecydowanie, bardzo, bardzo. Soba, okay. Następna osoba, dzięki. Na ja tyle że dość fajnie przeprowadzłem wykład dla właśnie... Właśnie sterowania przez, przez siły, które tą iluminatów. To mi się bardzo podoba, że też super prezentacja, życie wykonana. I tyle, oświetnałem, no, jeszcze, bo temat znałem, ale bardziej mi się to w szerszym aspekcie zobaczyłem i na ile media, telewizja jest w rękach faktycznie. A powiedz bo... mi w ogóle, co Cię sprowadziło? Czy to jest pierwsze takie dla Ciebie spotkanie, czy już było hmm, kilka to raz pierwszy. Właściwie tutaj, Ee, dziewczyna nam, mówiła mi, żebym się wybrał razem z nią. Super. Więc się pojawiłem, Ale taka tematyka samej manipulacji bardzo mnie zainteresowała. Żeby też nie było tego wykładu, tam automatyki, na temat manipulacji bardziej szer, szer, szer, szerzej ujętego. Ten temat... No, temat jest dosyć szeroki. To się ma wypadł, Tak, to chyba się to jedno, tylko to, a tego to. to. No dobra, powiedz ze swojej perspektywy, jak uważasz, jak, jak powinniśmy działać, co powinniśmy robić, bo każdy to swoje koncepcje ma troszkę... Ale z twojej perspektywy, NWO, ta cała globalna lita, co według ciebie trzeba robić, jak działać? Też z samym prezentacją tego pomysłu, czy... w ogóle jest, jak działać ludzko, co mamy robić, żeby to powstrzymać, eee, bo inaczej, nie wiem, żeby zbudować coś nowego? Nie wiem, że jakaś kampania w ogóle informacyjna, żeby też poszczególne jednostki mogły w ogóle dowiedzieć się, co mogą zrobić, żeby tak nie było i jak mogą postępować w sposób się... Nie tyle sprzeciwiać, co inaczej postępować, że tak, tak, tak się nie stało. Większość osób wydaje, że nie znam tego problemu. Jakieś odwołanie, do, nie wiem, kampania, która się odwołanie do strony internetowej, która by e, poinformowała o tym. Jakaś akcja na Facebooku, czy tego typu rzeczy. Czy nawet jakieś, bardziej pod tym kątem, nawet takim PR-owskim, uży, użycie narzędzia, które Używają oni z kolei, żeby to samo, to samo obronie ma pokonać ten system. A czy ty sam w swoim zakresie, w swoim życiu, codziennym robisz coś, przekazujesz informacje, starasz się to robić, czy raczej będziesz sam przez siebie tylko i na siebie to zachowujesz? Znaczy w sumie jestem takim bardziej może... Znaczy nie wiem, tyś może w swoich środowiskach, więc tutaj, tutaj pewne jakieś nonsensy znajduje i próbuje je komuś tam przekazać dalej. I tak troszeczkę puszczasz te informacje, ale to nie to... idziesz po całości, że tak. Nie, nie, nie, nie, nie, nie robisz taki. w ogóle temat znam, nie chciałem tego za bardzo propagować. Ale teraz już chyba znasz bardziej, to może zaczniesz? Taka <śmiech> Służ, lekka to... namowa. Nie, bo <śmiech> nie, teraz myślisz, że tak, że to tak to... Bo czas ucieka. trzeba robić coś. Trzeba coś zmienić, osalić świat. I tym optymistycznie <śmiech> kończymy teraz. to, wspaniały wiatr. Dzięki. Dzięki. Dzięki. dzięki. Powiedz tylko, co Cię sprowadziło na ten festiwal? Jak się tu wzięłaś, jak tu trafiłaś, co, jaka informacja i tak dalej? To ja bym musiała dłużej pomyśleć. No <śmuluję> Generalnie jutro jest wykład Piotra Leszczyńskiego i między innymi Datek. Ale się o tej tematyce, którą to poruszamy wiesz, tak czy nie? Czy totalnie zero? Nie bardzo, świetnie właśnie takich takich ludzi chodziło. My. No to dobra, to teraz powiedz właśnie takie osoby nas najbardziej, takie zdanie, takie osoby najbardziej nas interesuje. Jakie wrażenie? Co sądzisz o tym wszystkim? Czy to jest banda świrów dla Ciebie, czy jednak coś jedna rzeczy? Yy, uważam, że niektóre rzeczy powinno się przyjmować, a niektóre odrzucać. Oczywiście, że tak. Ale tak. I to, co dla mnie było yy, w pewien sposób, yy, do przyjęcia, to je przyjąłam, a niektóre odrzuciłam. Oczywiście, że tak, to są tylko informacje, przecież to wszystko, co tutaj powiedzieliśmy. A no akurat jeśli chodzi o manipulacje przez polityków, to się zdecydowanie z tym zgadzam. A z czym się nie zgadzasz? Tak, więc... Dla równowagi. Z, czym się z duchowością? Nie z tym z aspektem, nie wiem, bardziej takim ezoterycznym. Generalnie na razie nie było tutaj takiej rzeczy. No nie no. Zahaczane były inne tematy pod no, tym kątem. No nie, na no, po w taki stanie negatywny, z czym się nie zgadzasz, żeby tak mieć wgląd w to, jak ludzie na to patrzą. E Niektóre rzeczy są aż nieprawdopodobne, że się dzieją. A to prawda. Tak. Więc prawda. Tym bardzo trudno przyjąć to. E, to przyjąć do wiadomości, że coś takiego się dzieje. Natomiast są to rzeczy, które jak najbardziej warto wiedzieć. I warto się nad czymś zastanowić. No to jest racja, bo jeżeli większość ludzi nawet nie potrafi zrozumieć, że 11 września był zrobiony przez służby specjalne amerykańskie, ponieważ nie są w stanie uwierzyć, że rząd zabija własnych obywateli, ale Właśnie. myślę, że jak ktoś na argumenty, to chyba nie jest to um, jest to do udowodnienia po prostu, że to jest manipulacja. Zgadza się z tym, czy nie? O, o, Niektóre naprawdę. osoby sądzą, że to nie jest manipulacja i że to, co mówią media, to jest po prostu prawda, prawda dokładnie. Tak, ale nie chyba do tych nie należysz. Nie, nie, nie, nie. nie. Co ale, a jakbyś tak Znam osoby, które na przykład pracują w gazetach właśnie w Poznaniu. O, super. O kibicach. <głosy> które, która przy, jedna osoba w jakiejś tam gazecie, nieważne jakiej, przygotowała materiał y, o kibicach Lecha. Prawda? Generalnie chciała napisać, no ale ktoś z góry się nie zgodził, bo jest nagłąka, że trzeba pisać źle i no. to nie trafiło dalej. Taka jest no, właśnie cenzura, nie, ten... nie widziałam. Dokładnie, także... A jakie wrażenie ogólnie zyskałaś coś dzięki temu tutaj materiałom i tak dalej wyparzonym, że dał, czy to coś, czy nie? Jeszcze zyskałam, trudno powiedzieć, na pewno coś wyniosłam. Czyli nie żałujesz stresowego czasu? Nie. Chcemy wiedzieć, jakie są Twoje wrażenia, refleksje o, o takich spotkaniach, o tym festiwalu, w ogóle o tym wszystkim, co się dzieje. Nie, czyli tak, teoretycznie, gdyby to wszystko była prawda, pokładając, że jest to prawda, to i tak nic nie da, bo wszyscy, co tu przychodzą, są zainteresowani tematem, czyli ee, jakby na, na to nie patrzeć, nikt nic nowego się nie dowie, tak naprawdę, z mojej perspektywy, no, może, może nie wiem. już się mylić, bo na przykład robiłem wywiady z ludźmi, którzy. Coś, wiele nowych rzeczy się dowiedzieli. Bo każdy z nas ma wiedzę w pewnym zakresie, ale nie w całości. No gdzieś tam, że jest to zebranie tego wszystkiego do kupy, no to może tak. No. poza tym uważam, że warto w ogóle spotykać się, zobaczyć, że nas świrów nie jest tak mało. Że jest więcej ludzi, no. ludzi tak myślących, no. Bo my jesteśmy tacy podzieleni, nam się wydaje, że tylko ja wiem, o tym siedzę przed komputerem. Zobacz, ile to jest ludzi. Czy to nie jest dla Ciebie pozytywne? Jak to odbierasz? Ja tam, jeżeli o mnie chodzi, teoretycznie, się wiem swoje, no, tam stoję. A powiedz mi, czy w swoim codziennym życiu starasz się przekazywać te informacje, robić coś, czy raczej zachowujesz to dla siebie, bo... Ja mówię co o tak Czyli dzielisz się z tymi informacjami? Jeżeli, to no, coś z tego, bo no, nie wszystko, co tam widzę, na przykład, nie wszystko bym wziął tak jakby z dobrodziejstwa inwentarza, że to jest to, nie? Mhm. Czy to wygląda tak, nie inaczej, ci to organizują, ci to organizują, nie wszystko bym wziął naraz, ale jeżeli coś takiego widzę, czy mam pomysł na spisek kryty, no to go powiem, no to przedyskutuję, czy to przekażę na tej zasadzie? Okej, okay, a powiedz teraz, jak z Twojej perspektywy wygląda to, co powinniśmy robić? Jakie jak jest Twoje zdanie? I, i czy w ogóle możemy coś zrobić? Jeżeli to jest prawda. Jeżeli to jest, jest prawda. Przynajmniej w eee, Nie ma takiej opcji. Można to robić świadomościowo, ale tak naprawdę nie ma takiej opcji, żeby się dowiedzieć. Moim zdaniem. Czyli uważasz, że walka jest z góry przegrana, tak? Mam nadzieję, że tak, no. To uważam. Ale czy nie uważasz, że ta roba poniosła poniosła wiele porażek, chociażby szczepionki i tak dalej? Może jednak nie jesteśmy bezsilni? Nie udało się znaczy nie parę rzeczy. O, że oporować, no tak, w tej zasadzie, ale nie, nie radność tej systemu. Można oporować na akcje, można zmieniać, powiedzmy, uświadamiać, przy tak przyhamować, ale żeby zniszczyć całą górę czy system z tego, co ja tu oglądam, to on jest bez szansu. Ja tak to widzę. A może jakaś optymistyczna na koniec informacja, ale się nie poddamy. Ale się nie Dobra, Dobra okej. Okay.